Tu trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. A to znak, że czas na serwis. Artur Ewertowski. Minister Sprawiedliwości potwierdza, że prezes Zonda Krypto ma izraelski paszport. O tym, że wyjechał do Izraela, donosiły media. Sąd umorzył sprawę byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, oskarżonego o potrącenie rowerzystki na przejściu dla pieszych w Hajnówce. Przywódca Iranu Mosztaba Hamenei ukrywa się i ma poważne obrażenia po amerykańskim ataku. Takie doniesienia publikuje New York Times. Prezes zonda krypto Przemysław Kral ma izraelski paszport, potwierdza to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według ustalenia netu prezes giełdy kryptowalut wyjechał do Izraela. Minister Żurek mówił na konferencji prasowej, że oficjalnie jeszcze nie wiadomo, gdzie przebywa Przemysław Kral. Prokurator generalny mówił, że dowody w śledztwie przeciwko giełdzie są już zabezpieczone. Wspomniał również o tym, że jeżeli faktycznie prezes zonda krypto przebywa w Izraelu, to bardzo skomplikowane będzie sprowadzenie go do Polski.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 Prokuratura apeluje o zgłaszanie się poszkodowanych przez zonda krypto. Przed złożeniem takiego zawiadomienia należy przygotować niezbędne materiały, takie jak m.in. zrzuty ekranu z konta czy potwierdzenia przelewów i informacji o wypłatach, które nie zostały zrealizowane. Polski rząd zaskarżył umowę z krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapowiedział to w Krakowie wicepremier Władysław Kośniak Kamysz. Skarga ma trafić do TSUE do 26 maja. Sąd w Białymstoku uchylił uniewinnienie i warunkowo umorzył sprawę byłego premiera Włodzimierza Timoszewicza oskarżonego o potrącenie rowerzystki na przejściu dla pieszych w Hajnówce. Apelację składała prokuratura, która chciała uchylenia uniewinnienia i zwrotu sprawy do sądu pierwszej instancji. Orzeczenie jest prawomocne. Proces dotyczy wypadku, do którego doszło. 4 maja 2019 roku. Potrącona 70-letnia rowerzystka miała złamaną kość pod udzia otarcia twarzy i dłoni. Polityk nie przyznawał się do spowodowania wypadku. Przed sądem zapewniał, że jechał z dozwoloną prędkością, a rowerzystka wjechała na przejście. Tłumaczył też, że nie uciekł, ale razem ze znajomymi odwiózł poszkodowaną na prośbę do domu. A stamtąd ostatecznie ona zdecydowała się pojechać do szpitala. Najwyższy przywódca Iranu Mocztaba Hamenei ma rozległe obrażenia. Według New York Timesa irański lider Ukrywa się, a z otoczeniem kontaktuje się przez kurierów. Hamenei nie pojawił się publicznie od objęcia urzędu po śmierci swojego ojca na początku wojny. Nowy przywódca ma wciąż wracać do zdrowia po ciężkich obrażeniach twarzy i nóg. Według amerykańskiego dziennika decyzje i informacje są przekazywane na kartkach, bo władze obawiają się namierzenia miejsca pobytu najwyższego przywódcy. To według tych relacji utrudnia kierowanie państwem i kontakt z własnym obozem politycznym. Od swojego wyboru Hamenei nie występuje publicznie, a coraz większą rolę w Iranie odgrywają dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Sprawa ma znaczenie także dla rozmów z USA. Donald Trump tłumaczył bezterminowe przedłużenie rozejmu tym, że irańskie kierownictwo jest, jak mówił, poważnie podzielone. Brak bezpośredniego kontaktu z najwyższym przywódcą może więc utrudniać podejmowanie decyzji w sprawie dalszych negocjacji i warunków ewentualnego porozumienia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Mocztaba hamnei został najwyższym przywódcą Iranu w marcu, kiedy zginął jego ojciec. Eksperymentalne leczenie w Norwegii. Lekarze podali pacjentowi z przewlekłą białaczką komórki nowotworowe pochodzące od osoby, która zmarła na raka kilka lat temu. To pierwsza taka próba i oznacza, że lekiem są żywe komórki nowotworowe. Mówiąc najprościej, można powiedzieć, że działa to na tej samej zasadzie co szczepionka, kiedy wyzwalamy reakcję immunologiczną pacjenta przeciwko białkom powierzchniowym, które możemy później rozpoznać. Tłumaczył Morten Ink Jaskensen ze Szpitala Uniwersyteckiego Haukeland. Takie komórki nowotworowe podawano wcześniej osobom z ostrą i zagrażającą życiu białaczką. Jednak pierwszy raz otrzymał je pacjent z przewlekłą białaczką szpikową, który żyje z nowotworem już 15 lat. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Najcieplej teraz w centrum i na zachodzie od 16 do 19 stopni. Chłodniej na północy, wschodzie i południowym wschodzie od 12 do 13. Do końca dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotnie popada deszcz. Autopromocja.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 No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać, Barbara, na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już 9 minut po godzinie czternastej. Terra Kultura. Olga Szućko, Agnieszka Opszańska. Wracamy do godziny 15, Sporo nas jeszcze czeka. E, będziemy w Wenecji. Będziemy haftować. Będziemy też w Starym Teatrze w Krakowie. Gdzie my nie będziemy? No bo przecież kochamy podróże, tak jak Michał Nogaś wspominał. Zachęcamy także, żeby przyglądać się tym podróżom, które Michał dokonuje w bardzo wiele ciekawych miejscach. Tam rozmawia z niezwykle ciekawymi ludźmi, czyli trójka po prostu. E, Bądźcie z nami, zostańcie do godziny 15 przynajmniej, a my teraz myślę, że zaczniemy od takiej ładnej, miłej piosenki, która przyniesie słońce tam, gdzie w tym momencie go nie ma. Lucid Girl, The Sacred Souls. A my popędzimy teraz w kierunku no właściwie bardzo ważnego zagadnienia. Co się stanie jak włoży się do piekła literkę A? Mam nadzieję, że na to pytanie odpowie nam teraz artystka Monika Drożyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Wizyta w Warszawie to nie jest y, częsta sytuacja w twoim wypadku. Tym bardziej się y, cieszymy, że możemy tutaj porozmawiać y, i opowiedzieć trochę o tym, co robisz, bo jeżeli istnieje y, takie połączenie w sztuce, takie połączenie w y, sztuce, która jeszcze chce opowiadać o rzeczach ważnych, które nas obchodzą, dotyczą, dotykają, to ono jest y, właśnie w tym, y, co robisz. Y, Powtarzaliśmy to już wielokrotnie, ale może ktoś słyszy nas y, po raz pierwszy. Myślisz, że słuchaś audycji jeszcze po raz pierwszy? Masz Oczywiście. Taką, masz taką audycję, którą na przykład usłyszałaś po raz pierwszy ostatnio? Ostatnio nie, ale mój tata ciągle mi mówi, kurde, słuchałaś tego, a słuchałeś tego, popatrz na co trafiłem. Także ja słucha nie, radia. akurat ojciec mój słucha radio, no, kocha radio. Pozdrawiamy tatę. Tato słyszysz? No, bardzo mocno. <głos> Pozdrawiamy tatę i proszę z nami zostać, ale pytam dlatego, bo jest to dla mnie arcyciekawe w jaki sposób też rzeczy robi się po raz pierwszy. Więc dla tych, którzy słuchają nas po raz pierwszy, muszę zrobić taką króciutką introdukcję. Monika Drożeńska jest artystką wizualną, która właściwie pracuje w bardzo różnych materiach, ale to, z czego jesteś najgłośniejsza ostatnio, ale też od tego zaczynałaś, to jest haft. Nazywasz siebie hafciarą. To są też... Sytuacje, w których możemy opowiedzieć, że jesteś osobą, która niezwykle pociągająco tworzy swoje prace i taką linię narracyjną wokół nich, ponieważ jesteś tym tak prawdziwa, tak naturalna e, i chcesz opowiadać wciąż o rzeczach, e, które nas wszystkich, myślę, obchodzą, że nie sposób nie wspominać o każdej twojej realizacji. A co z tą literką A, która wpadła do piekła? Literka A wpadła do piekła i uzdrowiła wszystkich. Czyli w skrócie... Do słowa hel, piekło, wsadziłam literkę A i słowo hel, piekło, zamieniło się w słowo uzdrowić wszystko, czyli heal, all. Taki prosty zabieg, a zarazem bardzo trudny. Językowy, językowa łamigłówka, ale ten zabieg możemy zobaczyć także w, w formie fizycznej, w przestrzeni pomiędzy mocakiem, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, a fabryką Schindlera, e to są powiewające flagi, można powiedzieć. Tak. tak, to powiewające flagi. Które znajdziemy w przestrzeni. Duży format. Ty pracujesz w różnych formatach, bo haftujesz zarówno bardzo małe, można powiedzieć, miniatury, tak. ale także duże połacia materiału zapełniasz bardzo ważnymi treściami. A tutaj to jest też jasny znak, że chcesz przeprowadzić nas przez jakiś temat, że chcesz wprowadzić nas na jakąś ścieżkę dedukcji. Yy, chcesz coś zamanifestować? No na pewno przestrzeń publiczna to jest takie miejsce, które się wynika, wy, wy, wymyka temu nawiasowi yy, muzealnemu, czyli wychodzi na ulicę i jego, jej kontekst takiej sztuki się buduje tam, gdzie jest historia miejsca i tak jest też w tym wypadku, ale nie tylko się tu odnoszę do w przestrzeni między fabryką Schindlera a Muzeum Sztuki Współczesnej Mocak, yy, tylko odnoszę się w ogóle do takiego momentu, kiedy idziesz ulicą i nagle się o coś potykasz, yy, czyli na przykład o sztukę i ta sztuka może zatrzymać, może zabawić, może no, jakby spektrum jest bardzo szerokie. Ja tak traktuję sztukę, którą robię, że w, jakby jako pojemnik i każdy może z niej wziąć co chce. Może też nic nie brać, to jest zupełna dowolność Do a, ale na pewno te, te sztandary y, są y, takim manifestem antywojennym, manifestem takiego kryzysu ciągłego, w którym jesteśmy i ten kryzys się zawsze opłaca. Y, najmniej nam się opłaca, ale, y, ale władzy y, i tym, którzy z tego korzystają, y, opłaca się bardzo, więc y, myślę, że y, y, Literka A zawsze jest pod ręką, żeby ją użyć i zamanifestować y, y, pokój zamiast wojny. Co? Może uzdrowić wszystko. No, myślę, że uzdrowić wszystko może czułość. <śmiech> <śmiech> I tym jest właśnie literka A, która jest takim... Która bardzo, wpada do piekła. Która wpada do piekła, która jest też... No, literka A oczywiście mogłaby to być litera A, ta, ten początek alfabetu, ta alfa i omega, ten ale w torze, ale nie. Dla mnie to jest literka A. Ta literka, którą spotykamy codziennie, ta literka A, która jest taką naszą przyjaciółką... Yy. A wymyka się właśnie tym wielkim narracjom, chociaż też jest ich uczestniczką. Więc jeśli yy, yy, sięgnąć do jakichś kabalistycznych, mistycznych wartości związanych z alfabetem, to to jest właśnie ten moment. Ten moment, kiedy to my wybieramy, co nas uzdrawia. Czy to będzie hell, czy to będzie hill. I można do tego użyć literki A. Kto chce wybrać i w jaki sposób zachęcamy najlepiej pomiędzy mocakiem a fabryką Schindlera w Krakowie stanąć przed można powiedzieć interwencją artystyczną, tak nazywa się to profesjonalnie i tak to traktujmy, ale trzepoczącymi flagami. Też te flagi mają swoją kontynuację na wystawie w muzeum i tym razem słowo hill. Y, jest, y, jest przedstawione w formie kurtyny, przez którą można przejść dalej. Y, jest podzielona na słowo he oraz all, i, czyli on i wszyscy, czy, czy wszystko. Więc to też jest y, ważne, y, jakoś dla mnie y, symboliczny ten podział. Ale nie chcę go interpretować, bo Yy, bo właśnie, bo chcę, żeby to pozostało pojemnikiem. Gra słów i używanie języka, przekręcanie go, a, czy też stawianie nas przed taką sytuacją wyboru yy, w jaki sposób e, wybierzemy, albo co wybierzemy, e, jaką strukturę językową, którą nam proponujesz, wykładasz, ty, ty ten język przewracasz czasem na drugą stronę, bawisz się nim, to też wyjęłaś z ulicy, bo pięknie powiedziałaś o tym, że czerpiesz, właściwie można czerpać właściwie zewsząd, e, a przecież twoje hasła na hafty biorą się wciąż, ale brały się także od początku z tego, co zobaczyłaś pod stopami, na murach, no, najbardziej, jak zaczynałam haftować, to najbardziej interesował mnie wandalizm. Najbardziej wartościowe były dla mnie treści, które ktoś zapisał w toalecie markerem. I z tego bardzo dużo korzystałam. I z tych, tych bym powiedziała, takich niezredagowanych mądrości. Bardzo fajna poezja, taka poezja sięgająca do takiego momentu dziecięcej trochę zabawy, kiedy cieszy nas twórczość, a nie jest obarczona socjalizacją, przez którą przeszłyśmy, czy y, szkołą, tresurą jakąkolwiek. tresurą jakąkolwiek. Więc tak, tak, ulicę kocham i myślę, że do tej ulicy bardzo, bardzo przynależę. A haft nie jest trochę takim e, aktem Tresury, przecież on wymaga takiej bardzo mocnej precyzji, więc może to nie tresura, ale rzeczywiście może trzeba się trochę potresować, żeby wstać rano, usiąść do tych nici, do tamborka, trzeba się zmobilizować, haft kocha popełniane błędy? Mój, czy tak. nie znosi? Mój tak. Mój haft kocha błędy, kocha przesunięcia, kocha rozdarcia. Yy, natomiast yy, tak kulturowo, tak, haft jest, to jest dyscyplina. Trzeba haftować ładnie, prosto, kolorowo, przyjemnie. Ja tak nie haftuję i myślę, że każdy może haftować jak chce. I haft się zaczyna w tym momencie, kiedy wbijesz igłę w jedno miejsce, wyciągniesz ją yy, z drugiego miejsca. I to już jest haft. I myślę, że. Mm, jakby ja jestem od tego, moja rola hafciary jest o, o tym, żeby uwolnić ten haft, zabrać go z dworu, od króla, od tych momentów, kiedy on był drogi, niedostępny albo bardzo pracochłonny, bo to też jest taka technika. Ale może być też inna, może być ekspresyjna, wolna, szalona, wymykająca, wymykająca się. się różnym kwalifikacjom. Kwalifikacjom, tak się mówi? Kategorią. Kategorią. O, może to lepsze słowo, no. Ale... W kontekście tego, co zdradziłaś mi kilka minut temu, czyli tego, co haftujesz, ta swawolność, wolność, rozederganie, wyjście, ucieczka z tych okowów, łańcuchów, tego takiego bardzo mocnego drylu, chociażby w hafciarstwie. no to jest co najmniej dyskusyjne, ponieważ zajęłaś się haftem jakobińskim? E, tak, to jest zupełnie, zupełnie inny obszar. E, nigdy tak nie haftowałam. E, robię, zrobiłam badania do takiego projektu, który ma tytuł Rośliny i Wojna e, i wybrałam konflikty zbrojne i wojny, które e, nie mogę powiedzieć, że ilustruję, bardziej e, wprowadzam co mm, to powiedzieć, może tak to powiem. Wybrałam je wyborem Międzynarodowego Banku Nasion na Svalbardzie. Więc dla, dla każdego kraju zaangażowanego w wojnę wybrałam nasiono, które, bądź nasiona, które ten kraj zdeponował w tym niesamowitym miejscu, które jest powołane na potrzeby w ramach, w razie kryzysu czy katastrofy, by można było odtworzyć te rośliny jadalne dla, dla ludzi. I jest to, dla mnie było to wizyta w tym banku nasion była czymś nieprawdopodobnie wzruszającym, że przy tej ilości konfliktów wojen niekończących się, trwających czasem dekadami, ludzie potrafią się zjednoczyć nasionami. I to wzruszenie spowodowało, że zaczęła badać ten temat i robi taki cykl tkanin, który realizuje metodami historycznymi, których się uczę. Są to metody okrutne. Okrutne, bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Haft Jakobiński wywodzi się z XVII-wiecznej Anglii i jest bezpośrednio imperialnym obrzydliwym e, gestem, e, który został wykradziony gdzieś z Indii i, i, i zinterpretowany przez Anglików e, w XVII wieku. Więc ja używam tego imperialnego gestu, żeby go przechwycić i żeby za, z, zasiać. zasiać pokój. Ferment. E, zasiać pokój i rozkwitać te rośliny na moich tkaninach. E, to jest e, aktualnie e, to, co robisz e, w domu, w pracowni tak, to jest to, nad czym teraz pracuję. Danka pomaga? Yy, tak, Danka bardzo pomaga, tym bardziej, Zdradzimy, że... bo ja wiem o dance z różnych źródeł, ale <słuch> dlatego przede wszystkim, że zaglądam na media społecznościowe Moniki Drożyńskiej. A tam Danka, wspaniała psica, z fantastycznymi łapami, uszami, która bardzo często, no, mam wrażenie, w haftowaniu pomaga. Tak, Danka pomaga. Jak pracuje nad roślinami i wojną, to, to, ta, to te jedwabne nici, aksamitne tkaniny, to bardzo skomplikowane. Tak, cały czas mi to estetycznie jakoś. Nie mogę znaleźć tego przesunięcia, które byłoby moje. No i zatrudniłam Dankę, że mi trochę poszarpała te tkaniny. Więc Danka jest bezpośrednio moja suka, zaangażowana w pracę nad kolejnymi dziełami sztuki i bardzo sobie to cenię, że to jest praca ludzka i nieludzka. Danka jest sowicie za to wynagradzana. To jest taką wspaniałą pomocnicą. Dłonią machamy teraz do Danki. Dłoń w łapę Dankową, a my zapraszamy oczywiście, czy nowa instalacja twoja, którą znajdziemy przed Muzeum Nowoczesnym w Krakowie, czyli przed Mocakiem, czy e, każda inna wystawa, czy praca indywidualna, bo znajdziemy ich bardzo dużo, ale te informacje wszystkie też także na Twoich mediach społecznościowych, także na Twojej stronie. E, gdybyś na sam koniec powiedziała wszystkim tym, którzy są jeszcze nie przekonani, bo ja przeczytałam bardzo ciekawe badania ostatnio. Że jeżeli ktoś czuje, że ma kłopoty z pamięcią albo zbliża się do takiego wieku, że można te kłopoty mieć, to haftowanie jest zbawienne. Odczuwasz? <laughs> Bardzo. Każdym połem mojego ciała odczuwam to, że haftowanie wpływa na lepszą pracę y, komórek, y, połączeń nerwowych nowe się tworzą w mózgu. Y, chciałam jeszcze Państwu y, powiedzieć jedną rzecz, że ja kocham haftować na Was ludziach, bo uwielbiam uwalniać haft z tkaniny, i stworzyć, czynić go gestem, relacją i spotkaniem. Jeśli mnie gdzieś spotkacie, to zaczepcie mnie, bo ja mam zawsze ze sobą igły. i Ja z przyjemnością coś dla was wyhaftuję. Ja z tego skorzystałam. Tak, Agnieszka raz. już skorzystała. Ale y, tutaj jest dosyć hermetyczna sytuacja. Proszę łapać Monikę Drożyńską na ulicy. Po prostu. Na ulicy. Kraków, Warszawa, Paryż, Radom, Nowy Jork. Gdziekolwiek byśmy nie byli. <laughs> Tak, gdziekolwiek byście Państwo nie byli i się będziemy mijać, to zapraszam, a można też przyjść na wydarzenia, w których jestem uczestniczką i wtedy też mam igły i nici i służę y, tym, by dzielić się z Wami sztuką. Monika Drożeńska. jedna litera, żeby wyjść z piekła i myślę, że to jest jedna sekunda, żeby zamilknąć dla mnie. Y Zapraszamy oczywiście. Śledźcie Zapraszamy. Monikę Drożyńską w mediach społecznościowych chyba najłatwiej. Tak, jestem najbardziej aktywna na Instagramie i zawsze odpisuję. Dokładnie. Ja potwierdzam. Monika Drożyńska, a my za chwilę przeniesiemy się do Wenecji. to it by grow see there's a war going on outside nobody see it but me, but me. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. there's a war going on outside nobody see it but me, but me. the news, no, no, no, 'cause my nigga ain't your nigga. So be careful what you say for views. Tried to talk about it, tried to walk around the tripping. Now I'm drowning, and my aura got them ocean blues. Felt like I'm above it until it's my cousin, and I got to tell his mama what I did not do. Why when he with you? Am I that removed? Am I just confused? I don't make the rules, they make me. There's a war going on outside. Nobody see you but me. Uh. There's a war going on outside Nobody see you but me. But me. Summer knows I put my hope in embers of the day I was in a phase with the dark then. Not to communicate with everything to say I can't be out here begging for pardons nah, Me and Jake I saw a winner before we asked If we could be lurid then we were questioning the answers Even if it didn't drop it Something out of and I watch me I'll be out here regardless I didn't need a reason I'ma make a bit and catch Before I sleep in. How many need some things out of this place. It made me need it. A penny for your thoughts or a pound for your thinking. Wait, I'm thinking. How many some cheese are just to dip in. Just and I've not you once and had the feeling I could feel it. I could have everything that I did then I said I could have everything that I did then. I did then. There's a war going on outside. But they see it for me. For me, I've been so hard going on outside. Not, nobody sees it for me. Not, no, no, no.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 Wczoraj miała miejsce konferencja prasowa prezentująca to, co zobaczymy w pawilonie polskim na kolejnym 61. już nobliwym Biennale Sztuki w Wenecji. I dokładnie za chwilę o tym wszystkim opowiemy. Mitch and konin, in loro Grupo Eterofonico una sera siena co można zrobić między śniadaniem a kolacją, kolacją, a obiadem? Na przykład już niebawem będzie można odwiedzać Pawilon Polski podczas 61. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. Wczoraj odbyła się konferencja w Narodowej Galerii Zachęta w Warszawie. Konferencja, na której mogliśmy zobaczyć fragment tego przedsięwzięcia, imponującego, jeżeli chodzi może nie o rozmach, ale o to, w jaki sposób chcę opowiadać o świecie, jak bardzo wiele wątków chcę podjąć. Za pracę odpowiada bardzo wiele osób. Jest to praca kolektywna, która no, myślę, że już niebawem zobaczy ją cały świat. Zatem ruszamy teraz tropem opowieści i pracy, która jest tworzona i z chórem społecznym i ma bardzo dużo wątków, które związane są na przykład z nauką. Pojawi się tam także woda. Zatem nie zostaje mi nic innego tylko powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, Bogna Burska. Głos będzie brzmiał Weroniki Szymańskiej-Gontarek, tłumaczki języka migowego, a mówić będzie Daniel Kotowski. Druga tłumaczka nazywa się Emilia Szuchniewicz. Ona będzie tłumaczyła na polski język migowy. Dzień dobry. To jest opowieść o wielu sprawach. Myślę, że jej podstawowym fundamentem, strukturą jest praca z komunikacją, ale komunikacją nie tylko ludzką, nie tylko w języku fonicznym i języku migowym, ale też komunikacją innych istot. My Pracujemy z komunikacją wielorybów, która okazuje być się równie złożona, co nasza ludzka, więc w szerokim sensie o tym jest ten projekt. Ale on jest też o bardzo wielu innych rzeczach: o budowaniu współpracy, o tworzeniu połączonego języka, który zarówno wyraża się dźwiękiem, jak i obrazem i przestrzenią, i używaniu go do pracy z jeszcze zupełnie inną komunikacją istot, które na teraz dopiero poznajemy. Jest o tym, jak w ogóle się buduje współpracę. Bardzo ważną częścią projektu są osoby, które w nim po prostu występują, czyli chór w w składzie foniczno-migowym. To jest chór społeczny, co też jest bardzo istotne, ponieważ są to osoby, które podejmują takie działania nie zawodowo, tylko z wyboru. To jest ich pasja. Twarzyła im Natalia Wig, która jest naszą polską utytułowaną friderywerką. Jest też o opowiadaniu przez sztukę. Dla mnie jest o stwarzaniu światów takich, jakbyśmy chcieli, żeby świat był. Sztuka daje nam te możliwości. Daniel Kotowski. A co ty na to? Myślę, że oczywiście to wszystko, co powiedziała Bogna, a do tego chciałbym jeszcze dodać, że po prostu nasza ludzka cywilizacja do tej pory cały czas kształtowała się w taki sposób, że dominujący jest tylko jeden sposób komunikacji. I kiedy ludzie napotykają różne jakieś kryzysowe sytuacje, w których zmieniają się warunki, to nie mają tych narzędzi, zasobów do obejścia tych barier komunikacyjnych i komunikowania się w inny sposób. A można komunikować się nie tylko mową, ale też na piśmie, językiem migowym i w różne inne sposoby wykorzystujące modalność wizualną, a my głusi mamy ten narzędziownik komunikacyjny bardzo bogaty i potrafimy elastycznie dopasowywać się do sytuacji komunikacyjnych. Dlatego w tym projekcie chcemy zaproponować słyszącym też te inne sposoby i sprzeciwić się temu myśleniu jednotorowemu, że ta komunikacja musi być tylko za pomocą języka fonicznego. Chcemy pokazać to, że ta mniejszość głuchych, która była spychana na margines naprawdę wnosi nową jakość która może wpłynąć pozytywnie na całe społeczeństwo. Bardzo często osoby słyszące patrzą na społeczność głuchych w taki sposób, że to są ci, którzy mają te problemy i bariery komunikacyjne. A kiedy przyjrzymy się społeczności głuchych, to okazuje się, że tam są właśnie te zasoby komunikacyjne. I kiedy opowiadamy te historie o tych stratach, a potem zyskach, odbudowach, to pasuje do tego właśnie społeczność głuchych w idealny sposób, dlatego że byliśmy traktowani w negatywny sposób bardzo długo, a naprawdę mamy te zasoby, które pozwalają nam, żeby nasza kultura trwała i żeby nasza społeczność trwała i była silna. Porozmawiajmy o wodzie. Są delfiny. Jest historia przepiękna naukowczyń. Co to jest za doświadczenie wody? Jak ważna jest woda dla Was w tym sensie metaforycznym, ale też zmagania się przy okazji tego projektu? Tak, ja odkryłam wodę ponad 10 lat temu i pewnie stąd powstała ta idea wody i ostatecznie przenoszenia komunikacji pod wodą, gdzie po prostu sytuacja się zmienia. Od paru lat próbowałam filmować, uczyłam się filmować pod wodą, ale myślę, że to jest jeszcze szersza część. Jest Jesteśmy w tym czasie, kiedy, kiedy odkrywamy, kiedy tworzymy błękitną humanistykę, kiedy nagle sobie uświadamiamy, że to jest ostatni, że no tak, 70 procent ponad powierzchni Ziemi to są oceany i morza, ale też jest to najmniej odkryty obszar, ostatni dziki obszar na planecie, którą dzielnie zdominowaliśmy jako ludzie. Dla mnie było niezwykłym odkryciem to, że kiedy zanurzałam się pod wodę, kiedy pierwszy na początku uczyłam się mówić pod wodą, w ogóle chciałam sprawdzić jak to działa, co się wtedy wydarza i dopiero wtedy sobie uświadomiłam, że no tak, ale że Daniel to by sobie radził i no poza tym, że oczywiście wszyscy musimy się wynurzać po oddech, więc dla mnie dla mnie woda, woda rzeczywiście stała się ważną częścią mojego życia. Najpierw po prostu przez to, że zafascynował mnie windsurfing. Jestem windsurferką. Potem spędziłam na wodzie tak dużo czasu, że zaczęłam zaglądać pod spód i pomyślałam sobie, że no dobra, no to to jest jakiś taki w ogóle nowa rzeczywistość dla mnie. Chciałam zacząć ją filmować. No i tak to się zaczęło. Potem jeszcze była ta myśl związana z komunikacją, a potem jeszcze obejrzałam ten dokument Fatom o dwóch badaczkach komunikacji wielorybów, kumbaków w tym wypadku. I wtedy zadzwoniłam do Ewe mówiąc, że to jest to, co powinien zrobić furfonicznowikowy, wikowy, powinien spróbować zinterpretować tą komunikację, że to jest absolutnie fantastyczne. Ja w ogóle nie miałam absolutnie zielonego pojęcia, że na planecie Ziemia jest takie zjawisko i jeszcze jest wiele milionów lat starsze niż my. Daniel? Tak, jeżeli chodzi o to doświadczenie wody, no to ja oczywiście wiedziałem, że głosi mogą się komunikować pod wodą, ale sam nie miałem takiego rozległego doświadczenia, nie narukowałem, nie miałem takiej okazji. I kiedy Bogna mnie zaprosiła do wspólnego wideoperformensu Oddychaj, to wtedy był pierwszy raz, kiedy naprawdę doświadczyłem tego na szerszą skalę. I wtedy, kiedy migałem pod wodą, to oczywiście jest to w pewnym sensie takie samo, ale różnica jest taka, że woda stawia duży opór. Jestem przyzwyczajony do tego, że na lądzie mogę tak jakby rytmicznie, swobodnie migać, a pod wodą miga się o wiele wolniej. Mimika też jest ograniczona, więc zmienia się trochę forma. No i też trzeba nauczyć się wstrzymywać ten oddech wtedy, kiedy się miga. Więc tak naprawdę daje nam to takie wyobrażenie tego, to miganie pod wodą, że kiedy zmieniają się warunki, to ta hierarchia komunikacyjna diametralnie się zmienia. Warunki komunikacji się zmieniają. To jest taki przykład właśnie takiej jakby sytuacji nietypowej, kryzysowej, która wpływa na to, jak się Komunikujemy. Wiem, że też w filmie Avatar, nie pamiętam, że to była druga czy trzecia część, był też wykorzystany ten motyw migania pod wodą i to też był taki przykład właśnie pokazania tego, jak można eksplorować inny świat, jakby można było wykorzystywać język migowy, gdyby warunki życia były inne are saying to us, Arcy ciekawie się to zapowiada Bogna Burska i Daniel Kotowski. Bardzo ciekawe było to wczorajsze spotkanie i też wielki ukłon dla Emilii Szuchniewicz i Weroniki Szymańskiej-Gontarek, tłumaczek języka migowego. Ten projekt, tak jak słyszeliśmy chociaż trochę, jest bardzo złożony, opowiada o... Takich zjawiskach, które toczyły się i miliony lat temu, do których może warto wrócić, może do pewnych rytuałów, do komunikacji, której nam bardzo często brakuje, do komunikacji alternatywnej albo komunikacji alternatywnych. To wszystko zawiera się w tej instalacji audio, wideo. Języki z wody będzie można zobaczyć już od początku maja, dokładnie od 9 maja, podczas 61. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Wenecji. No, zbliża się to Biennale w Wenecji. Też bardzo dużo kontrowersji wokół pawilonów Rosji i Izraela. Kraje się chcą wycofać. Unia Europejska i Komisja Europejska zapowiada wycofanie dotowania dla fundacji Biennale. Zatem zobaczymy, jak to wszystko się Rozłoży w czasie i co się wydarzy, ale na pewno tutaj, przynajmniej ze strony Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest jasny znak, że. Nie damy tak łatwo zapomnieć o Ukrainie, że będziemy przypominać o tym, że to Rosja jest agresorem, więc bardzo dużo także innych unijnych podmiotów podpisało taką petycję, która prosi o zniesienie pawilonu Rosji, o niedziałanie tego pawilonu w tym roku. Czekamy. Na pewno w Tera kultura będę opowiadała na bieżąco o tym, co się wydarzy. A za chwilę ruszymy do Starego Teatru w Krakowie. i DJ Python. A teraz myślę, że w taki senny nastrój bardzo ładnie wprowadziła nas ta dwójka. Ten wcale nieskromny, ale bardzo dobry elektroniczny duet, ponieważ zmierzamy do starego teatru w Krakowie, narodowego starego teatru w Krakowie, gdzie już jutro krakowska premiera Requiem dla Snu w reżyserii Jakuba Skrzywanka. My już jesteśmy po premierze warszawskiej i Sporo opowiadaliśmy na antenie, a teraz e, zachęcamy, żeby przeskoczyć do Krakowa i udać się na spektakle. Proszę być czujnym, bo mamy dla Państwa zaproszenia na premierowe i popremierowe spektakle. A teraz e, Michalina Bieńko, która była na próbie generalnej, zabierze nas w świat tego spektaklu wraz z twórcami i twórczyniami. Warszawska premiera rekwim dla snów w reżyserii Jakuba Skrzywanka za nami, a dziś na ten spektakl zapraszamy publiczność krakowską. To jest opowieść o tym, jak w kilkadziesiąt minut można załatwić narkotyki. Każde. Historia opowiadana przez Selbiego jest taką historią o ludziach uzależnionych, jakimi nas straszono gdzieś tam na szkolnych pogadankach. Jan Czapliński. Dramaturg. Heroina, strzykawki, gnijące kończyny. Selwie pisze moralitet Jaronowski, za nim powtarza. Będziesz pau skończysz źle. Natomiast to, co w tej powieści jest właśnie rodzajem jeszcze jakiegoś wyjątku, jakiejś aberracji, staje się chyba dla nas właśnie w czasach późnego kapitalizmu pewnego rodzaju matrycą ukrytą może, ale jednak matrycą społeczną. Wydaje się, że funkcjonujemy wszyscy w ramach pewnych właśnie takich systemowych struktur uzależnieniowych. To był chyba jakiś taki impuls, który spowodował, że, że się zajęliśmy tym tekstem. Czy wasza to, co ląduje grąska, Myślę o nim jako o jakimś takim rodzaju pewnego mozaikowego eseju teatralnego o uzależnieniu i Jakimś wątkiem tego eseju są te dzieciaki. Natknęliśmy się na taki reportaż, który nazywa się Noski, jak czpają polskie dzieci. No i on był jakiś wstrząsający absolutnie, ponieważ jak się czyta te teksty, właśnie reportaże o tym, jak czpają dzieci w Polsce dzisiaj, to widać jakieś takie straszne obrazki. Widać obrazki po prostu takie, że poprzez łatwość dostępu do narkotyków czpają dzieci, które mają właśnie 7, 8, 9 lat. W roli głównego bohatera, Harego, na scenie pojawia się Rob Wasiewicz. Oryginalnie w adaptacji w książce Serviego jest to młody chłopak, chyba młodszy ode mnie, który próbując jakby uzyskać pewien awans, wydostać się z sytuacji, w której jest zaczyna dealować narkotykami, i to się oczywiście jak wszystko w tej książce kończy źle, a nic się w tej książce nie kończy dobrze. Ważniejsze w tej adaptacji jest jednak spotkanie z matką i. I relacja z matką, co wydaje mi się szalenie ciekawe, dlatego że uzależnienie to jest bardzo duże podłoże w tych pierwszych relacjach, które nawiązujemy w życiu. W rolę matki Harego wciela się Anna Radwan. Największym wyzwaniem było zbudowanie prawdziwego kontaktu, którego nie mam jako matka z synem. Ale jednak takie są też wymogi przecież sceniczne, pomimo tego, że scenariusz i właśnie postaci ciągle jakby się nie mogą dogadać, nie mogą się ze sobą skomunikować. Poza tym przechodzenie z naprawdę ekstremalnie skrajnych stanów emocjonalnych. Za muzykę w spektaklu odpowiada Marcin Masecki. Na początku to w ogóle powiedziałem Kubie, że napiszę ci mszę żałobną, a ty potem z niej tam korzystaj, tak jak chcesz. Natomiast nie udało mi się trzymać się tych i się zaangażowałem bardziej, jestem na próbach i na próbach to powstaje i się zmienia i Kuba nie tylko korzysta z tego co już nagrałem. Dużą część nagrałem rzeczywiście na początku, taką jak gdyby no, płytę, ofertę z różnymi elementami muzycznymi pod różne sceny, pod różne sytuacje, ale skończyło się na tym, czego chciałem uniknąć, <śmiech> czyli jestem tutaj na próbach i wspólnie to tworzymy i szlifujemy i dostrajamy z każdym przebiegiem i bardzo się z tego cieszę, bardzo jest to wzbogacające.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 Dokładnie tak, zapraszała Michalina Bieńko, Zapraszam ja. Krakowska premiera Requiem dla snów w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Gdyby ktoś chciał bilety na spektakle w najbliższym czasie, to proszę pisać radio.pl. I tym miłym akcentem kończymy. Olga Szućko, ja Agnieszka Obszańska. Mówimy już do usłyszenia. Za chwilę Michał Margański.